Cześć, słuchajcie audycji Gra Warta Świeczki. Dzisiaj kolejna odsłona naszych około planszówkowych dywagacji. Będą mówić dla Was... Ola Szyszło. ...i Paweł Kajak. A tematem, o którym porozmawiamy jest skalowalność. Albo to, jak gry są wyskalowane w zależności od liczby gracz, którzy siadają do rozgrywki. Albo jak się skalują. Albo jak się skalują, chociaż ja, mimo że używam tego sformułowania, to chyba nie bardzo je lubię, bo to by znaczyło, że to gra jest za coś odpowiedzialna i ona się skaluje dobrze albo Wszystko źle. Wszystko wina gry. No właśnie. Także od dzisiaj postaram się mówić, że to gra jest wyskalowana, albo ma lepszą lub gorszą skalowalność, ale niekoniecznie się skaluje. Może od, od jutra, bo pewnie dzisiaj jeszcze parę razy tak powiem. Tak czy inaczej Takie o tym właśnie będzie, gier. będzie ta audycja. No pewnie kilka przykładów będzie takich mocno wyszkalowanych. Jeśli chodzi o samo słowo skalowalność, to mamy tutaj o wiele prostszą sytuację niż jak to było z regrywalnością, kiedy takiego słowa w słownikach nie znajdowaliśmy. Natomiast skalowalność, ta którą nam się udało znaleźć w słownikach czy gdzieś w internecie, no odnosi się głównie do informatyki. Udało mi się znaleźć w czasie moich pięciominutowych, dogłębnych. głębnych, poszukiwań. Dwie definicje. Pierwsza mówi, że, i tutaj będzie bardzo szybko, skalowalność to możliwość rozbudowy systemów informatycznych w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na zasoby sprzętowe lub zasoby programu. I jak słychać albo nie, ta definicja no, tak średnio nam pasuje. Dałoby się ją podciągnąć pod planszówki, ale znalazłem lepszą i ciekawszą. I ta z kolei mówi, że skalowalność to zdolność oprogramowania lub systemu komputerowego do sprawnego działania w warunkach rosnącej liczby użytkowników. No i to już można sobie bardzo łatwo przenieść na planszówki, bo z systemu robimy grę, a z użytkowników robimy gracze, a z rosnącej liczby robimy po prostu zmieniającą się liczbę, czy tą liczbę, która jest podana jako zakres na pudełku. No i już wtedy mamy taką definicję, czyli to jak gra zachowuje się w zależności od tego ile osób do niej siada. To mierzy nam skalowalność. Pasuje taka definicja? Powiem ci tak, że ta pierwsza definicja brzmi dla mnie bardzo obco i w ogóle jeszcze powiedziałeś to strasznie szybko i nic nie zrozumiałam i tak miało być. nie rozumiem połączenia słów a. Natomiast druga definicja jak najbardziej ma sens. No bo chodzi o to, żeby pomieścić tylu graczy, ilu jest określonych na pudełku. Ja również znalazłam swoją definicję, ponieważ również dokonałam badań Definicja, którą odnalazłam, to skalowalność, czyli zmiana grywalności względem liczby graczy. Natomiast ja bym to trochę naciągnęła jeszcze i powiedziała, że nie tyle zmiana grywalności, co, co w zasadzie niezmienność, brak tej zmiany grywalności, żeby się grywało tak, jak się grywa w innej liczbie no Tak, bo jak mówimy, że gra się dobrze skaluje czy jest dobrze wyskalowana, to znaczy, że dobrze nam się gra, niezależnie od tego, ile osób do niej siądziemy, pod warunkiem, że mieścimy się w tym zakresie podanym na pudełku, czy w instrukcji. Zawsze można w parach zagrać. Tak, zapraszamy do poprzedniej audycji. Bardzo tyle Ogólnoplanszówkowej. planszówkowej. No właśnie, tak jak rozmawialiśmy kilka odcinków temu o regrywalności i o tym, że tam były dwa aspekty, taki czysto mechaniczny i ten związany z tym, jak gracze podchodzą do gry i jakie mają wrażenia przy kolejnych podejściach, no to podobnie jest ze skalowalnością, bo mamy takie elementy, które decydują, czy ona jest, czy jej nie ma, czy jest dobra, czy jest zła, właśnie natury czysto mechanicznej, czy tego, ile mamy komponentów w grze, czy jest ich wystarczająca ilość um, jak zmienia się liczba dostępnych akcji, czy tego, co gracze ogólnie robią w czasie rozgrywki, natomiast właśnie na poziomie takim czysto mechanicznym, czy są może jakieś specjalne zasady, które zmieniają się w zależności od liczebności tej naszej grupy, która do danej planszówki siada. No i mamy drugą stronę medalu, czyli to, czy charakter rozgrywki zmienia się na tyle mocno, że przestajemy czuć, że gramy w tą samą grę, czy nasze wrażenia z rozgrywki są tak samo dobre, nieważne czy gramy w dwie czy w sześć osób? A może to jest tak, że gra się zmienia, ale w sumie jedna i druga ci się podoba? No to wtedy jest chyba dobra skalowalność. Jeżeli mimo, że czujemy, że trochę inaczej tam rzeczy przebiegają, a wciąż gramy się dobrze, no to chyba jest okej. Okay. Chyba tak, ale się zmienia jednak ten charakter, więc to też nie może być jakby taki wyznacznik, czy, czy, czy gra. Jest... No Okej, okay, czyli to można by rozbić na dwa, na dwa aspekty, czyli taki, czy charakter rozgrywki jest zachowany, i czy dobrze mi się gra. Mm -hmm. Także no, możemy zrobić takie trzy podejścia generalnie chyba tą skalowalność na poziomie mechaniki i, i liczby komponentów jest najłatwiej sprawdzić i kontrolować na poziomie projektowania gry przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj wystarczy po prostu zapewnić to, żeby gra działała tak matematycznie czyli żeby była odpowiednia liczba komponentów dla liczby graczy, żeby oni faktycznie grali tak, że nie pojawiają się jakieś dziwne sytuacje że nagle czegoś zabrakło albo gramy w dwie osoby i mam dużo opcji, a grałem nagle w sześć osób i mam tych opcji o wiele, wiele mniej. To jest coś też, co możemy jakby na pierwszy rzut oka zauważyć, tak, że jest możliwość poblokowania, nie wiem, pól na planszy, czy dorzucenie tych żetonów, które są nam potrzebne. To chyba takimi klasycznymi zagraniami, ze strony wydawców czy twórców, no to jest zmienna liczba rund w zależności od tego ile osób siada do gry, to ile mamy żetonów, tak fizycznie, bo to też jest ważne, a nie zawsze jest z tym kolorowo, bo zdarzają się wciąż instrukcje, gdzie mamy tekst w stylu. W bardzo rzadkich przypadkach może zabraknąć konkretnego typu znaczników i wtedy proszę sobie zorganizować własne. No ale jak już wiedzą, których zabraknie, to czemu ich nie do właśnie, to jest ciekawe. A może się na tej planszy punchboard, tak? No ale no to to, że produkcyjnie się nie zmieściło, no to jest taki słaby argument. Ja rozumiem, że oczywiście pewnie chcieli zachować niską cenę gry, no ale no dla mnie argument o tym, że może zabraknąć elementów i zdarzają mi się faktycznie rozgrywki, w których elementów przy dużej liczbie graczy zaczyna brakować, no to coś jest nie tak. Zresztą no są dosyć proste rozwiązania. Typu Mnożniki. Mnożnik, prawda? No. Oczywiście mogę sobie to sam na karty napisać, no ale chyba nie do tego służy kartka. Nie, może tak służyć. No nieważne. Ja na przykład na moją rozlałam herbatę. W każdym razie, no to są właśnie jakieś takie małe sprawy związane z elementami. Też na przykład powierzchnia, którą gra potrafi zajmować na stole. zależnie się od tego, czy gramy w dwie osoby, czy w cztery osoby. To też ma znaczenie. Wydaje mi się, że to też jest jakiś czynnik, który determinuje, czy gra dobrze się skaluje, czy źle się skaluje. Bo jeżeli w dwie osoby mieścimy się na wielkim stole, a w cztery osoby nie mieścimy się już na tym wielkim stole, no to... Musimy zejść na podłogę na przykład. Na przykład. To chyba coś jest nie tak. No jest ciężko wtedy. Ciężko jest obserwować to, co się dzieje wokół, więc to nawet nie chodzi o to, że jest niewygodnie. Bo... Nie mamy tyle miejsca, tylko kwestia tego, że nie możemy zauważyć pewnych rzeczy, które powinniśmy byli móc zauważyć. To prawda. Gdzieś za kilka minut przejdziemy sobie do takich już twardych przykładów. Powiemy o konkretnych grach i o tym, jak w każdym z tych dwóch czy trzech aspektów naszym zdaniem one się skalują, ale jeszcze zostajemy na chwilę przy tej mechanice. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli gra wymaga zmian tylko na poziomie rozłożenia, czy na przykład jest trochę inna plansza, jest więcej czy mniej pól, to jest bardzo dobry znak dla skalowalności. Jeżeli to jest tylko coś, co się zmienia na początku, albo jest takim, powiedzmy, pasywnym elementem mhm. rozgrywki, moim zdaniem to świadczy dobrze o skalowalności. Jeżeli zaczynają się pojawiać jakieś takie zmiany w przebiegu rundy, no to może być różnie. Dla mnie taką oznaką niezafajnego wyskalowania gry jest fakt, że gracze muszą kontrolować na przykład odpowiednio więcej postaci, uh -huh. żeby tak naprawdę zapełnić te puste miejsca przy stole, no bo do tego to się sprowadza, że gramy niby w dwie osoby powiedzmy, a... Gramy czterema postaciami, więc w zasadzie tak jakby było tych czterech graczy, tylko ich nie ma tylko i, i my je kontrolujemy. No to już jest takie... E, zabiera też nam przywiązanie do postaci w pewien sposób. No dokładnie, ale to jest dla mnie coś takiego... I coś naciągane. Mój to tak. jest dla mnie coś, co jest oznaką słabego skalowania gry. Jeżeli przechodząc z trzech graczy do dwóch, nagle dostaje dodatkową postać albo tak jak mamy w grze Belfort za chwilę mieliśmy mówić o grach ale tam grając w dwie osoby każdy z graczy kontroluje jeszcze jednego wirtualnego gracza który nie gra normalnie tak jak, tak jak zwykli gracze no ale coś jednak trzeba robić za kogoś kogo przy stole brakuje no to jest słaby znak jeszcze jeśli chodzi o te zmiany w przebiegu rundy to tak jak mówię tu może być różnie z tego względu że jeżeli mamy poczucie, że nagle ta runda zaczyna wyglądać zupełnie inaczej i są dołożone sztucznie jakieś kroki no to myślę, że to świadczy o tym, że ten wariant powiedzmy dla dwóch osób został dodany jakby post factum, czyli autor gry wymyślił sobie ją jako grę od trzech do sześciu graczy no ale ponieważ jest segment rynku taki, który wymaga też gier dla dwóch osób, czy gier grywalnych dla dwóch osób no to tutaj rozciągniemy, zrobimy kilka dodatkowych zasad, które czasem potrafią naprawdę przyjemność z rozgrywki rozwalić. No niestety ja mam wrażenie, że to naciąganie jakby skali dostępności gry jest... Nagminne. Ale to nawet nie o to chodzi, tylko to jest nieprzyjemne, no bo kupujesz grę, bo jest napisane, że jest od dwóch graczy, nie każdy Pawle robi takie dogłębne badania, kupując grę jak na przykład ty. I można się na to naciąć, że no, gra jest od dwóch osób, no to sobie kupię, bo w sumie gram z jedną osobą jeszcze, więc będzie idealnie, a okazuje się, że to zupełnie psuje grę i w innym układzie sił byłoby zupełnie inaczej i na przykład fajniej. Tak, no szczególnie to widać przy takich bardzo szerokich zakresach, im szerszy jest zakres liczby graczy, którzy mogą się bawić przy danej grze, to tym większa jest, tym większe jest ryzyko, że na którymś z końców będzie naprawdę słabo. I niestety, tak jak powiedziałaś, zazwyczaj ten tryb dwuosobowy najbardziej na tym cierpi. Bo jeżeli mamy grę strategiczną, gdzie w pewnym momencie zaczynają pojawiać się bardziej lub mniej formalne sojusze między graczami, no to jeżeli mamy dwuosobową rozgrywkę, no to ciężko jest zawiązać jakiś trwały sojusz którego zerwanie będzie zupełnie niespodziewane. No chyba, że to jest kooperacja i się sojuszujecie, żeby coś wygrać. wygrać. A <głos> potem pomyślisz, że jednak chce przegrać. No, no tak, to będzie dosyć to może niespodziewane. Może być taki dylemat więźnia. Tak, natomiast ja często mam takie wrażenie, że twórca myślał o innym zakresie liczby graczy, niż to, co jest potem na pudełku i że to faktycznie zostało trochę sztucznie rozciągnięte. Czy kasa. No być może kasa. Natomiast czasami nawet wydaje mi się, że on myślał o konkretnej jednej liczbie graczy, bo są takie momenty, kiedy grając w grę w dwie osoby, potem w trzy, w cztery... I nagle przy pięciu graczach ona zaczyna zupełnie inaczej działać i odkrywamy zupełnie nowe elementy, czy jakieś takie zależności między, między graczami przy stole. Nowe pokłady rozrywki. Dokładnie, no to wtedy jestem niemal pewien, że jak ktoś projektował tą grę, to miał w głowie właśnie tych pięciu czy sześciu graczy siadających razem do rozgrywki. No a potem wyszło, że no dobra, no ale tacy co w dwie osoby grają, to też muszą się bawić. <laughs> Ale to trochę brzmi tak jak e, ci scenarzyści, którzy piszą rolę pod konkretnego aktora, nie? No Znaczymy, ale to jest... czy to jest złe podejście? No nie, no na to jest... moim zdaniem to jest super. W no. sensie to by było super, gdyby tak było mhm. e, faktycznie realizowane. Nie, grach. no to, to ma sens. Przy czym e, tutaj takim dobrym, powiedzmy, papierkiem lakmusowym, mhm. dla tego co faktycznie e, autor miał na myśli, jest e, BGG. Tam przy każdej grze, gdzie mamy podany właśnie zakres liczby graczy, są jeszcze dwie wartości. Jedna to jest wartość community. To jest to, co ludzie oceniają jako właściwy zakres. I jest też ocena best, czyli to jakby z tego zakresu wybranego przez graczy ta wartość, która jest najpopularniejsza. Tak jak często mówimy w audycjach, że BGG jest dla jednych bardzo miarodajnym źródłem informacji dla innych mniej jakimś tam jest tak? i to z dosyć dużą próbą statystyczną więc myślę, że jak sobie wejdziemy na daną grę to najpierw należy spojrzeć na to, co mówią inni a potem dopiero co jest na pudełku Nie no to na pewno ze względu na to, że to są też ludzie którzy grają dużo w te gry i są w stanie to ocenić i tak jak uważam, że w ogóle pojęcie skalowalności, inaczej odczucie, poczucie skalowalności przez graczy jest czymś bardzo subiektywnym. E, tak no tutaj ludzie umieszczają swoje subiektywne odczucia, ale jest szansa, że się zazębimy z tymi najczęstszymi odpowiedziami jednak. Wciąż można bronić tego argumentu, że pod względem mechanicznym te gry działają. E, tylko, że właśnie, no gry to nie jest sama mechanika, no i są też gracze, więc dobrze by było, gdyby te dwa elementy ze sobą dobrze współgrały. I oczywiście na pewno znajdą się osoby, które mimo, że gra dwuosobowa, zrobiona z cztero- czy sześcioosobowej, działa przyzwoicie i wciąż będą się przy niej dobrze bawić, no to myślę, że właśnie oznaczenie czegoś takiego na pudełku przez wydawcę, że gra najlepiej sprawdza się w danym gronie, byłoby bardzo pomocne i ja uniknąłbym kilku Wpadek. Dziwnych zakupów i dziwnych gier, które mam na, na półkach. Co mnie zainteresowałeś? Także... No dobra, z drugiej strony każdy może sobie sprawdzić, tak? To, co jest napisane Tak, oczywiście. oczywiście. Na Natomiast byłoby, byłoby miło. Coś jeszcze z takich ogólnych spraw? Tak, ja chciałam dodać, że jest coś, co bardzo często jest jakimś tam wyznacznikiem przy ocenie skalowalności. Aczkolwiek ja nie do końca się z tym zgadzam. Jest to downtime, czyli ten przestój, który następuje przy zwiększeniu z kolei liczby graczy. No ale to jest tak naprawdę coś takiego, co jest naturalne, no bo jak jest więcej osób, to każdy musi po kolei wykonać jakieś akcje i to naturalnie zajmuje więcej czasu niż jak tylko jedna osoba to zrobi. I teraz tak naprawdę wszystko zależy tutaj od gry i... Jeżeli gra jest ciekawa, to co dzieje się na planszy jakoś tam wpływa na to, co my będziemy robić. Jeżeli jest jakaś interakcja, jest coś, co jakby nas osobiście dotknie w tej rozgrywce, no to jest super, tak? No bo możemy obserwować to, co się dzieje. Natomiast gorzej, jeżeli to nas zupełnie nie dotyczy, każdy robi coś tam, nas to mało obchodzi, jest nudno i nieciekawie, no to, no to wtedy jest słabo. I jakby... To nie jest kwestia tego, czy gra się dobrze skaluje, tylko raczej tego, jak to odczujemy ze względu na to, czy gra jest taka, ani inna. Tak, no tutaj nie można chyba brać od razu takiego przełożenia, że jest downtime, no to gra się słabo skaluje no to jest naprawdę tylko jeden z czynników więc może nie taki ten downtime straszny jeśli chodzi o skalowalność zawsze można wyjść zrobić sobie herbatę. no tak, kochamy takich ludzi albo pograć na telefonie no dobrze, tak jak sobie zrobiliśmy już taki około 20 minutowy wstęp teoretyczny to teraz przykłady i to jak naszym zdaniem, w jakim stopniu i w którym z tych aspektów, o których wspomnieliśmy wcześniej, gry skalują się dobrze, a w którym nie. Konkretne gry. To ja zrobię tak, że powiem o dwóch grach naraz. Wow. To będzie super, nie? Meta. Ostatnicy Narodziny Imperium i 51 stan Master Set. Szokujące. <gry> Naprawdę można o tych grach powiedzieć naraz? Tak jest. Szaleństwo. Z tymi grami mam tak, że bardzo dobrze mi się w nie gra zarówno w małym gronie, jak i w dużym gronie. Uważam, że absolutnie nie tracą nic na charakterze rozgrywki. Uważam, że bardzo dobrze wypadają w każdym z tych zestawów i wydaje mi się, że to wynika w dużej mierze z tego, że pomimo, że jest obecna, to jednak nie jest tak istotnym elementem interakcja pomiędzy graczami. Oczywiście to się tam zdarza, no ale nie jest to coś, na czym się skupiamy w głównej mierze. Raczej skupiamy się tam na rozwoju swojej maszynki do robienia punktów zwycięstwa i dążymy do tego, żeby rozwijać to, co jest przed nami, a nie, żeby tam Zaatakować kogoś innego. Nie grałam jednoosobowo. To ty możesz powiedzieć pewnie coś więcej. Natomiast z mojej strony, jeżeli chodzi o porównanie takie max a dwie osoby, super. Tak, jeśli chodzi o ten wariant jednoosobowy, on działa naprawdę dobrze i w osadnikach i w 51 stanie. Natomiast w 51 stanie działa nawet lepiej, tam on jest jeszcze bardziej uproszczony. Mamy w obu tych podejściach wprowadzonego tego gracza wirtualnego, natomiast to nie jest taki gracz wirtualny, za którego my gramy tak jakbyśmy mieli po drugiej stronie przeciwnika, za którego wykładamy karty i podejmujemy decyzje. To jest po prostu automat, dobieramy kartę. Na tej podstawie coś tam robimy. I tyle. Nie musimy jakby podejmować decyzji za niego i można bardzo dobrze nauczyć się grać konkretną frakcją, moim zdaniem, bardzo dobrze można się nauczyć grać w Paweł osadnikach. Trenował. Ja trenuję, oczywiście. Właśnie grając przeciwko graczowi wirtualnemu. W 50. jedynce też można frakcję konkretną sobie ogarnąć. Mhm. Przy czym, no, w osadnikach jest o tyle jeszcze dołożony ten aspekt kart frakcyjnych, więc. Więc no tam jakby ten element poznawania frakcji jest dużo mocniejszy. No i faktycznie, te dwie gry skalują się moim zdaniem bardzo dobrze i na poziomie mechaniki, mhm. i na poziomie tego, czy czujemy, że gramy w tą samą grę. I zawsze gra mi się tak samo przyjemnie. Nie czuję, mhm. że w grze jednoosobowej coś tracę i nie czuję, że w grze czteroosobowej coś mnie przytłacza. Ja bym chciała tylko dodać, tak w ramach dygresji przy okazji tych dwóch gier, nie wiem, czy mówiłam to w odcinku, gdzie rozmawialiśmy o osadnikach, ale na początku bardzo mnie denerwowało to, że każdy sobie tam układa wszystko. A teraz nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że jak gram w którąś z tych gier, to włącza mi się taki tryb będę rozwijać swoją wielką cywilizację i gospodarkę mojego stanu i w ogóle wow i układam przed sobą te karty i mam w nosie to, co ty robisz. Nie zauważyłem, może dlatego, że cały czas patrzę tylko to, co, na to, co ja robię, ale no, widocznie tak jest, skoro tak mówisz. To będzie teraz przykład negatywny i będzie nim Martwa Zima. Martwa Zima bardzo ładnie skaluje się w górze zakresu, czyli przy pięciu graczach i beznadziejnie gra się w dwie osoby. Z czego to wynika? Komponentów jest tyle, ile jest, akcje są takie, jakie są. Zombie, które pojawiają się na planszy są, pojawiają się w liczbie proporcjonalnej do postaci, które mamy w grze. No i wydaje się, że wszystko jest okej. Okay. Tylko, że gra zasadza się na elemencie ukrytego zdrajcy. Bardzo trudno jest być ukrytym zdrajcą, jeśli gra się w dwie osoby. Jeszcze trudniej, jak się gra samemu. I mimo, że twórcy gry piszą w instrukcji, że ta gra właśnie opiera się na, na tym elemencie zdrady i tego, że ktoś może grać przeciwko innym, to wciąż upychają wariant kooperacyjny i jednoosobowy w takiej grze. Okej, okay, da się grać, tylko po co? No, Skoro mo można być zdrajcą. No dokładnie, no przecież można sobie wziąć dowolną grę kooperacyjną, rozumiem, klimat, zombie i tak dalej, ale uważam, że to jest naprawdę naciąganie. No to jest zabieranie Ciesząc tego smaku, że... który no, no właśnie. jest w grze i który sprawia, że jest ona taka super jaka jest. Można też grać w wariant w pełni kooperacyjny, ale no tak jak powiedziałem, ta gra mechanicznie będzie działać w każdym z tych zakresów. To mm -hmm. nie, nie można się przyczepić. Natomiast charakter gry, w momencie kiedy nagle odchodzi nam jedna z głównych mechanik, czy jeden z głównych elementów, czy to ma sens? Moim zdaniem to nie jest gra, która dobrze skaluje się przy niskiej liczbie graczy, przy dwóch, czy nawet przy trzech. 4-5 to jest moim zdaniem tak, jak się powinno grać w tą grę. Ja w tej grze bardzo lubię nawet nie to, że muszę się domyślić, kto jest zdrajcą, ale jeszcze to, że nie wiadomo, czy w ogóle jest zdrajca. I no tak kogoś, to, to jest, no, no nie, zabranie tego jest nie fair. Tak, i swoją drogą gra, która przez wiele osób jest określana jako ta, która została gdzieś wyparta przez Martwą Zimę, czyli Battlestar Galactica, na pudełku nigdy nie oszukiwał, tam zawsze było podane od trzech do sześciu. Przy trzech znów, no, działa rewelacyjnie no bo spośród dwóch osób, jeżeli jedna ma szansę być zdrajcą. No to jest tak sobie. Natomiast przynajmniej te warianty dwu i jednoosobowe są wykluczone. Są wykluczone w tych podstawowych zasadach. One dopiero po jakimś czasie się pojawiły jako oficjalne warianty możliwe do pobrania, i znów było podkreślone to, że ta gra bardzo dużo traci bez elementu zdrajcy. Natomiast na pudełku nigdy nie było to powiedziane, tak że gra wspiera rozgrywkę jedno- i dwuosobową i moim zdaniem, wracając do Martwej Zimy, tamta gra nie wspiera dobrze rozgrywki jedno- i dwuosobowej. To jest moje zdanie, ale no, no jeżeli wyrzucamy jeden z głównych elementów rozgrywki, no to ciężko jest powiedzieć, że gra się dobrze skaluje w tym, w tym aspekcie. To jak już Paweł sobie ponarzekał, to ja teraz <grym> powiem o grze, która moim zdaniem dosyć fajnie rozwiązuje problem skalowalności i tak jak jakby w podstawie jest na więcej osób, ale w dwie osoby też da się zagrać. Jest Roll for the Galaxy, gdzie w przypadku dwuosobowej rozgrywki jest wprowadzany tak zwany gracz neutralny. I to jest coś zupełnie innego niż to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli granie za kogoś. Mianowicie jest to gracz neutralny, który tylko i wyłącznie jest kostką, która nam aktywuje bądź nie, w zależności od naszego szczęścia, dostępne akcje, które możemy wykonywać. Wydaje mi się, że to jest takie bardzo subtelne, ale jednak działające wyjście z sytuacji, bo to w gruncie rzeczy nam w jakiś sposób ułatwia rozgrywkę, która byłaby o wiele cięższa bez tego gracza neutralnego ale nie obciąża nas, nie wiem, podejmowaniem jakiejś decyzji czy sterowaniem jakąś dodatkową postacią. Tak, i to tak jak mówiłaś o Osadnikach, gdzie tam ta interakcja między graczami jest stosunkowo niewielka, to tak samo jest w Roll for the Galaxy. Mhm. Tutaj właśnie jakby sprowadzenie tego trzeciego gracza do poziomu kostki no bardzo dobrze oddaje to, jaka jest nasza relacja z innymi graczami w tej grze, że to są w głównej mierze gracze, którzy tylko będą aktywować wykonanie kolejnego konkretnego typu e, akcji konkretnej fazy. No faktycznie, w rolu jest troszkę tak, że jak gramy w dwie osoby, to ścigamy się tylko między sobą, więc odchodzi jakby ten element, że musimy jeszcze ogarniać Obserwować. tak jak rozwija się kilku innych graczy. Natomiast na tym poziomie mechanicznym i tym jak ta pojedyncza kostka oddaje większą liczbę graczy, no ma to sens, ma to sens. Tym bardziej, że to tak mówimy, że to jest jeden gracz neutralny. Natomiast jak się gra w rolę nawet w cztery czy w pięć osób, no to i tak często jest tak, że tylko trzy fazy zostaną aktywowane, mhm. więc jeżeli Dwie osoby plus kostka akurat trzy fazy aktywują, no to na tym poziomie jest bardzo podobnie do rozgrywek 4G. jedną fazę aktywować. Tak, tak może być. To jest super ciężko. No i to jest kolejna gra, gdzie e, jakby na dobrą skalowalność wpływa to, że jest mała interakcja. Strasznie mnie załatwiłaś tym, że zaczęłaś pozytywnie od osadników, <śmiech> bo powiedziałaś pozytywnie, potem ja negatywnie, teraz ty znowu pozytywnie, i ja powinienem być dalej tym marudą z merfem, ale. <śmiech> Tak jak w życiu, Paweł. Nie, Wyjdę z tej pułapki i teraz ja powiem pozytywnie Pathfinder. Gra przygodowa, gra, która dobrze się skaluje mechanicznie i mimo, że charakter rozgrywki się zmienia, to wciąż gra się dobrze, niezależnie czy gram w dwie osoby, czy w sześć osób. Mechanicznie to jest tak, że jak jest nas więcej, to mamy po prostu więcej lokacji do wyeksplorowania, Czasu jest tyle samo, więc może się wydawać, że no tutaj coś będzie nie tak, natomiast liczba interakcji między graczami i tego, w jakim stopniu możemy sobie pomagać bardzo mocno wpływa na to faktycznie, jak szybko będziemy przez te lokacje przechodzić w poszukiwaniu naszego głównego wroga. Z drugiej strony, jak gramy w dwie osoby, no to możliwości pomocy sobie jest o wiele mniej. Natomiast też lokacji jest mniej do przeszukania, więc to nawzajem się jakoś tam znosi. W dwie osoby gra się inaczej, no bo bardziej stawiamy na swoje możliwości, na możliwości swojej postaci. Druga osoba no, może nam pomóc, natomiast no, to jest tylko jedna postać dodatkowa. W 4, 5, 6 osób mamy coraz więcej tych pomagaczy. I na pewno gra się inaczej, natomiast wciąż mam poczucie, że gra się tak samo przyjemnie i tak samo dobrze przeżywa się tą przygodę przy większej i przy mniejszej liczbie postaci czy, czy graczy. Czyli masz takie dwie gry i obie są spoko. Tak. Czyli nie zawsze jednak ten, zmi ta zmiana charakteru rozgrywki musi być negatywna. No nie, dlatego są te trzy aspekty. Mechanika, no. charakter i te nasze wrażenia końcowe. A jakby to zbalansować. Tak, to wtedy jest dobrze. Idealnie. To, to wtedy jest dobrze. Chociaż myślę, że bez, tego, bez tej dobrej skalowalności na poziomie mechanicznym, no to już potem ciężko jest to uratować. No ale teraz piłeczka jest po twojej stronie, Marudo. <gry> teraz ja mam marudzić. No dobrze, to ja pomarodzę na grę, która zrobiła ostatnio dużo rabanu, bo się pojawiła w polskiej wersji językowej. E, I jest to Time Stories. Czyli gra, o której nie mogę powiedzieć za dużo, ale postaram się oddać to, co mam na myśli. Problem ze skalowalnością w dół. Bo Wiem, Time Stories jest teoretycznie od jednego od nawet? Je... Od jednego do czterech graczy, czy od, od dwóch. od dwóch do czterech. Okay. Ja grałam w tą grę w cztery osoby, natomiast przeczytałam instrukcję i jest tam wersja gry dla dwóch graczy, która polega na tym, że dwóch graczy gra czteroma postaciami czyli coś, czego naprawdę, naprawdę, naprawdę nie lubię i to jest takie udawanie, że ktoś z nami jeszcze siedzi przy stole co jest trochę straszne i, i trochę smutne i trochę nieprzyjemne no i tak naprawdę zabiera wiele radości z rozgrywki i ja nie mówię tutaj o tym, że tutaj się nie da bo na przykład są jakieś ukryte informacje których drugi gracz nie powinien mieć Natomiast e, zabiera to sporo klimatu Przez to, że tak naprawdę trafiamy w miejsce Gdzie e, jeden z nas e, zapoznaje się z jakąś informacją I ma te informacje przekazać po prostu innym graczom Ponieważ oni jej nie widzą I on może przekazać wszystko co jest napisane na tej karcie Tylko nie może jej odczytać Tylko musi to opowiedzieć mhm. I mi się wydaje, że to jest taki... E, opowiadaczowy element, który bardzo tworzy klimat tej gry. Ale może w ten sposób 4 właśnie wymusza zrzutki na tą grę, że musisz się zrzucić w cztery osoby, <grym> bo i tak potem tylko w cztery osoby będzie się dawało dobrze grać. Ja tak zrobiłam, no, no. Może to o to chodzi, nie? I się jest specjalnie super dobrze ta gra jest tak zaprojektowana. I to, to nie jest tak, że to by bardzo zmieniło, gdybym znała informacje, których nie poznałam z jakiegoś tam powodu, bo nie, nie chciałam. Ale... No ale trochę to zabiera, no, takiego smaczku. Mhm. To, teraz, to teraz ja ponarzekam. W drugą stronę, skalowanie w górę, gra Tezeusz, Mroczna Orbita. Tutaj, w przeciwieństwie do Time Stories, moim zdaniem ta gra źle się skaluje w górę, a nie w dół. To jest trochę to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli wydaje mi się, że Michał Oracz jak projektował Tezeusza i tak jak projektował Neuroshima Hex, to myślał o dwóch graczach, którzy siadają naprzeciwko siebie. W trzy osoby... Tezeusz działa no moim zdaniem już tak tak średnio. W cztery osoby, kiedy mamy takie zmagania dwóch drużyn, to już zupełnie mi się nie podoba. Może są entuzjaści takich rozgrywek, natomiast jakby charakter gry jako takiej w Tezeuszu no, wymusza to, że gramy dwiema frakcjami, które walczą ze sobą. I teraz wkładanie tam trzeciego gracza albo czwartego tak, żebyśmy grali drużynowo, tworząc jakieś takie chore... Kombinację, że Marines razem z obcymi walczył przeciwko naukowcom i jakimś szerakom, no to tak zupełnie się nie klei. tak? Co to obcy bierze kontra... Marinesa za rączkę i idą walczyć dalej? No, trochę nie bardzo. Ale może to jest taki sojusz, wiesz, do którego są zmuszeni przez zaistniałą sytuację. Powiem jeszcze raz. Obcy i Marines. Nie, nie jestem sobie A w stanie wyobrazić... Komu? Co tam jeszcze jest? Nieważne, przeciwko komu. Nie jestem sobie w stanie wyobrazić takiej sytuacji, w której obcy i marini są zmuszeni do współpracy ze sobą. A potrafisz sobie wyobrazić to, że elfy z kresnoludami walczą z orkami? Bardzo sprytny wybieg z twojej strony, natomiast obie te rasy stoją po jednej stronie linii rozdzielającej dobro i zło, więc jest to zupełnie naturalne. Mimo jakichś tam niewielkich animozji. No proszę cię. W Marii, do marini z Halo. Także przy całej sympatii dla Tezeusza dwuosobowego, no moim zdaniem te warianty 3 i 4 osobowe są tam wciśnięte no niepotrzebnie, może nie tyle niepotrzebnie, co, co sztucznie opcje planowania czegokolwiek są tak e, zmniejszone, że e, okej, okay, mechanicznie powiedzmy, że to działa, charakter rozgrywki jest zupełnie inny, a przyjemność dla mnie z takiej gry jest, e, jest naprawdę żadna. Dwie osoby super i tak zresztą jest na BGG e, jako, te, best. Ja, jako best, że dwie osoby i zarówno przy Tezeuszu, jak i przy Neurosimie Hex, także e, tutaj no niestety Tezeusz Moim zdaniem źle skaluje się do góry. Taką górą, gdzie moim zdaniem e, jakby mieści się elegancko wszystko w zakresie jeżeli chodzi o skalowalność e, jest pandemia, gdzie e, bardzo podobnie mi się gra w dwie osoby i podobnie gra mi się w cztery osoby. Wynika to z tego, że co prawda zmniejsza nam się liczba postaci na planszy, ale dzięki temu, że jakby każdy z graczy dociąga kolejne zainfekowane przestrzenie przy swojej rundzie, no to też infekuje się świat trochę wolniej, więc jesteśmy w stanie nadążyć za rozwijającą się epidemią. Przyjemność z rozgrywki bardzo podobna. Wciąż czujemy, że ratujemy świat i się emocjonujemy tym. I uważam, że tutaj jak najbardziej działa i tak i siak. No ja się troszkę nie zgadzam w przypadku pandemii z jednego powodu. Jak gramy w niej osób, to właśnie przez to, że szybciej wraca kolejka do nas. A jeżeli na przykład jeden z graczy gra medykiem, który jest dosyć mocną postacią i ma bardzo mocne te akcje leczenia... To może się okazać, że dużo łatwiej jest nam kontrolować rozwój epidemii, mimo że jest mniej graczy i mimo że oni jakby pokrywają mniejszy obszar globu, to jednak taka mocna postać, częściej aktywowana, zanim faktycznie ta, ta epidemia się mocno rozwinie, no to potrafi moim zdaniem troszkę ułatwić grę. Wciąż gra się tak samo, tak. No, charakter rozgrywki jest. W zasadzie taki sam, no bo robimy te same rzeczy. Przyjemność też jest ciekawa, natomiast tak mechanicznie nie wiem, czy ta gra nie robi się prostsza po prostu. No ale to wiele zależy od tego, jaką postać wylosujesz, tak? No to bo... prawda, to prawda. No ale tak jak mówię, no jeżeli się wylosuje na przykład jeszcze jakiś kombo dwóch mocnych postaci... To już no to, jest koniec. No to już jest... I ratujesz ten... świat tak. z palcem w nosie. A co to za przyjemność, prawda? A jak jesteśmy przy ratowaniu świata, to może taka ostatnia gra, która jakby nam podsumuje złe eskalowanie. excom, gra częściowo prowadzona w czasie rzeczywistym, gdzie jeśli nie gramy w cztery osoby, to gramy w mniej osób, które grają jakby były cztery osoby. Co właśnie skombinowane z presją czasową jakoś zupełnie nie gra, jeśli można tak powiedzieć. To, że trzeba naprawdę ogarniać zupełnie różne postacie o różnych specjalizacjach, jeśli chodzi o to, co nas interesuje na planszy, no to się robi troszkę jednak bez sensu. Gra, która no faktycznie pozwala grać na mniejszą liczbę graczy przez to, że ta faza czasowa jest odpowiednio wydłużona. No to wciąż nie jest chyba, nie oddaje to moim zdaniem tego charakteru takiego wspólnego planowania, takiego sztabu kry zarządzania kryzysowego, gdzie są ludzie przydzieleni do różnych obszarów. Jak ja bym miała się stresować tym płynącym czasem i jeszcze myśleć za kogoś i jeszcze wysyłać to myśliwce, to nie gra jednoosobowo. Ja raz spróbowałem i dlatego znajduję się w takim stanie jak teraz. Także, Excom, przykro mi, bardzo dobra gra na 4 osoby, bardzo niedobra gra na 3, 2 i, i mniej, tym gorzej. No ja Także... grałam w 4 osoby i było super. Tu jest problem tej dolnej granicy zakresu, który to zakres w sumie nie jest taki bardzo szeroki. Tak naprawdę, no, tych gier, które mamy tutaj jeszcze na liście, zapisanych jest całe mnóstwo moglibyśmy jeszcze o czymś wspomnieć, ale chyba nie ma sensu przeciągać. To pewnie jest taka bardzo subiektywna kwestia w wielu aspektach, ale myślę, że jednak takich kwiatków, gdzie coś ewidentnie nie działa, czy to ze względów mechanicznych, czy ze względów takich charakteru rozgrywki i wrażeń jest sporo, niestety, na rynku gier planszowych. No niestety, no, ale to mi się wydaje, że jest kwestia tego, żeby jednak próbować się zapoznać z tym, co polecają inni gracze i niekoniecznie sugerować się zawsze tym, co jest napisane na pudełku. No i nie zrażać się przy konkretnej liczbie osób. Przygórzę w konkretną liczbę osób, to jest chyba ważne. Żeby nie było tak, że e, w dwie osoby się słabo gra, to już nigdy nie zagram. No to prawda. Tylko... Okazuje się, że w cztery jest super. Tak, może warto w takim razie pierwszą rozgrywkę jednak toczyć w tym składzie takim jak na BGG znajdziemy jako najlepszy. Mm. Żeby właśnie nie zrazić się przy niewłaściwej czy nie najlepszej kompozycji. Coś jeszcze na koniec? Pada deszcz. Jest taka pogoda planszówkowo-podcastowa. Podcastowa, więc ja polecam wszystkim naszym słuchaczom herbatę. Tak, i ta jesienna, deszczowa aura nie pozwala mi zupełnie podjąć e, stanowczej decyzji o niekupowaniu Star Wars, Destiny i Star Wars przeznaczenie. Oj Paweł, jesteś szalony. Ja tak trochę czuję, że nie powinienem w to wchodzić. Ale trochę powinienem. Ale trochę powinienem, bo w zasadzie nigdy w takie kolekcjonerskie gry, typowo kolekcjonerskie nie wchodziłem. Ale może to twój moment. A to jest taka, która pojawiła się właśnie teraz tak nowa i... Może to jest ten moment, ale trochę się tego boję, nie wiem. A może poczekaj do wiosny i wtedy... Aha, to już wszyscy będą mieli tych boosterów nakupowanych i w ogóle. Czekam nie ty. Dobrze. Także, jeżeli ktoś ma jakieś słowa wsparcia w jedną <grym> lub w drugą stronę, to ja chętnie przyjmę. I to już chyba tyle na dzisiaj. To była audycja Gra Warta Świeczki, mówi dla was. Ola przyszło. I Paweł Kajak. Dziękujemy za wasz czas, za waszą uwagę i do usłyszenia następnym razem. Hej.